Jestem dziś w horrorze, Dzisiaj nie gumowe Tylko prawdziwe noże Noc jak zawsze Zarzuciła płachtę Dzisiaj z białą dziurą Lecz ja przez nią nie patrzę Leki powiew wiatru Cisza przerażliwa Kto siedzi wśród krzaków kto się tam ukrywa zech wpływ i go wzywa. Dzisiaj nie uciegniesz. Jesteś jak zwierzyna A on gładny w ściekle Zostawi już płacht i nowo pole. To nie wina jego matki Po prostu jest psycholem Narodził się jak reszta jego braci Żaden pieniądz nie zapłaci Bez spokoju się zatracił I jest prawdziwym łowcą bogiem bojny i iznesty Te cechy nim rządzą, przez te cechy jest przeklęty Serkodzi wyklęty, choć siedzi tam głęboko I czeka tam zamknięty, by otworzyć martwe oko Każdy się go wstydzi, jak swojej fizyczności A gdy go ktoś wypuści, połamie innym kości Nawet swemu panu Zniszczy go i tak W głowie setki planów, jak zniszczysz cały świat i idzie w twoją stronę Lecz gdzie jest, ja nie wiem Założył swą koronę I nazwał siebie gniewem I dopada ciebie I trzyma nóż na gardle A w jego martwym oku Widzi odbicie w zwierciadle Ciało wkłada nóż do dłoni Bo ciało się poddało i już się nie obroni Wypuściłeś bestię, no i teraz strzesz się Napnij mocno mieśnie, bo będzie pierdolnięcie Jest pani burja i jest pani nienawiść z tego kto Cię wkurwia, będziesz musiał zabić Nie dasz rady się postawić Jesteś za krótki, jesteś marionetką A on ciągnie za sznurki Twój straszliwy cień nie ucieka jak Petrowi Twój straszliwy cień mocno trzyma Cię za nogi Trzyma Cię za nogi I nie pójść ci Człowieniu Póki nie jest, zagrasz roli w jego przedstawieniu Najpierw się opierasz, później to Ci się podoba Podoba Ci się na rękach krew wroga Najpierw się opierasz, a później się poddajesz Serograf podpisujesz i diabłu się sprzedajesz Niech już się nie Wszyscy od ciebie uciekli Uciekli, bo na ciebie się wściekli Stawiasz swój nauk naprzeciw twojemu ciału Ważniejszy jest nauk, a ty umierasz pomału Nie dostaniesz pomocy, bo samej kurwa nie chcesz Po śliskiej drodze kroczysz, z ostrym nożem w ręce Dwa razy się potknąłeś, a do trzech razy sztuka I skończy się sztuka i do drzwi nikt nie zapuka